Poczet królów i książąt polskich. Taśma 16 ścieżka druga. Jego polityka wewnętrzna była jednak także funkcją i wykładnikiem aspiracji międzynarodowych. Sejm Piotrkowski 1496 roku poprzedzał przygotowywaną wyprawę przeciwko Turkom. Zapewnienie poparcia szlachty dla wojny musiało się wiązać ze zrzeczeniem pewnych uprawnień królewskich. Stąd ogólnostanowy przywilej Piotrkowski szczególne możliwości stwarzał szlachcie, zapewniając jej wolności celne, ułatwiając spław zboża, ograniczając do minimum prawo wychodu chłopa ze wsi, jak też zakazując sezonowych migracji zarobkowych. Obe wolności i przywileje, jakie uzyskała tu szlachta, nie oznaczają, że tylko tę warstwę król uważał za zaplecze władzy. Sojusz przynajmniej z niektórymi rodami można władczymi był koniecznością. W jego otoczeniu widzimy zarówno ludzi, których zjednął, administrując rusią, spytek Jarosławski, Buczaccy Mikołaj Kamieniecki, Mikołaj Lubrański, także utrzymujących się przy dworze od czasów jego ojca, Jan Ostroruk, Szydłowieccy, z którymi się wychowywał, wreszcie wybranych do współpracy z Prus Łukasz, Wacel Rode, z wielkopolski szamotulscy, lubrańscy, leszczyńscy, kościeleccy, Ambroży Pampowski. Z Małopolski dwaj Mikołajowie – Firlej i Landskoroński, Wacław Przerębski czy Maciej Drzewicki. Najtrudniej jest jednak określić politykę Olbrachta wobec mieszczan. Jak wiemy, poparły go w czasie elekcji miasta. Niełatwo ocenić znaczenie tego sojuszu. Sami mieszczanie uważali go za istotny. Nekrolog Olbrachta, pomieszczony w księgach miejskich krakowskich, zanotował – Gratus in eleccione omni plebi, zawdzięczał elekcję plebejom. Odwdzięczył się monarcha miastom, potwierdzając ich przywileje i obok ciepłych słów za wierność zaznaczył, że nikogo innego tylko nas z całym pragnieniem i całym afektem żądali. Interweniował u obcych monarchów w sprawie polskich kupców i później także, obok potwierdzenia starych, nadawał miastom nowe uprawnienia. Kraków odzyskał swój przywilej z roku 1306 dotyczący wójtostwa, utracony w związku z buntem wójta Alberta oraz, podobnie jak Lwów, zwolnienia podatkowe. Ale ta linia postępowania nie jest konsekwentna. Pod naciskiem szlachty zakazano mieszczanom posiadania dóbr ziemskich, co dotyczyło nie tylko nabywania nieruchomości poza miastami, ale i obowiązku sprzedaży ziem już posiadanych ograniczono poważnie dostęp plebejuszy do wyższych godności kościelnych. Mimo tych poważnych zmian, których istotę poznały naprawdę dopiero następne pokolenia, akta miejskie, zwłaszcza krakowskie, przechowały bardzo pochlebne opinie o królu. Na tym tle najgorzej rysuje się położenie chłopów. O Olbrachcie jako gospodarzu powiedzieć możemy niewiele, Dbał o dochody skarbowe, niezbędne do prowadzenia polityki zagranicznej. Starał się naprawić monetę, co zrealizował tylko częściowo. W jego czasach budowano co prawda wiele. Rozbudowano fortyfikacje krakowskie, wzniesiono liczne mosty w Toruniu, Sandomierzu, pod Krakowem i Malborkiem. Ale czy te budowle można zapisać na konto zasług królewskich? Wykazywał niejednokrotnie stanowczość i zdecydowanie, każąc konfiskatami, około dwóch tysięcy osób, winnych niestawiennictwa na wyprawę mołdawską, czy też nadużywających zaufania administratorów mennicy. Jego doradca polityczny Kalimach zapewne podsuwał mu model scentralizowanego państwa z silną władzą monarszą. Nie można jednak, określając cele króla w polityce wewnętrznej, posługiwać się zbyt intensywnie traktatem określanym jako tak tzw. Rady Kalimacha. Te bowiem w zachowanej postaci są moim zdaniem apokryfem prawdopodobnie z czasu wojny kokoszej. Jednak właśnie w roku 1493, zgodnie ze stanowiskiem tradycyjnej historiografii, ukształtował się ostatecznie dwuizbowy sejm walny. Trudno więc przyjąć pogląd, że jego polityka wewnętrzna zmierzała ku budowie monarchii absolutnej. Program rozwoju terytorialnego państwa określiła szlachta w Nowym Korczynie – aby raczej korona była roszczona niż uszczuplona. Król sfinalizował w 1494 roku ostateczne złączenie księstwa zatorskiego z koroną, co było tym istotniejsze, że oddzielało ono od Polski wcześniej uzyskanej oświęcim. Rychło też nastąpiło przyłączenie Płocka. Już sąd Lenny w 1468 roku przyznał koronie ziemię Płocką i Wiską, jednakże pozostały one w ręku książąt mazowieckich. Kiedy zmarł bezpotomnie ich władca Janusz II, konkurent Olbrachta do tronu polskiego, Konat III Rudy, jedyny wówczas książę Mazowiecki, władca na Czersku, także w Warszawie i Zakroczymiu, zagarnął ziemię po zmarłym bracie. Właściwie tylko demonstracja Olbrachta, który zwołał pospolite ruszenie kujawskie i rawskie i złupienie przez piechotę królewską dwóch wsi przygranicznych przesądziło sprawę. Wszyscy strachem przerażeni zapragnęli pokoju. Mimo złożeczeń i płaczu Konrada, który wyzywał Olbrachta na pojedynek, włączono Płockie i Wiskie do korony. Ukrócono też Konrada III, który jeszcze w 1492 roku próbował się sprzymierzyć z księciem Moskwy Iwanem III na Kazimirowych Dziciej. W zasadzie pozbawiono go wszystkich ziem, jakie posiadał, a jedynie ze względu na tradycję oddano mu w Lenno księstwo czerskie z prawem następstwa. Zobowiązano go też do zerwania, przecięcia, zniesienia i unieważnienia wszystkich zawartych układów. Usiłował także Olbracht, ale chyba bezskutecznie, doprowadzić do hołdu Bogusława X księcia pomorskiego z racji posiadania przezeń dwóch starostw pruskich, Lenborka i Betowa które korona od 1466 roku traktowała jako lenno. Z Prusami królewskimi postępował przezornie, nie zaogniał sporów o autonomię tych ziem, które charakteryzowały schyłek rządów jego ojca. Zdawał sobie bowiem sprawę i ze strategicznego, i fiskalnego znaczenia tej prowincji. Był w Prusach lubiany i już po jego zgonie zanotowano ta śmierć całym Prusom wydała się największą ruiną Najlepiej bowiem sprzyjał sprawom pruskim, także niektórzy Polacy mówili pruski to, a nie polski umarł król. Stanowczość wykazał wobec Prus książęcych, zmusiwszy wielkiego mistrza Jana von Tiefen do złożenia przysięgi wierności 1494, zaś w trzy lata później, jeden jedyny raz w naszych dziejach, musiał się stawić wielki mistrz na wyprawę wojenną jako lennik polski. Po śmierci Jana Mistrzem został Fryderyk Saski, który korzystając z protekcji cesarza Maksymiliana i trudnej międzynarodowej sytuacji Polski, odmawiał wykonania postanowień wieczystego pokoju toruńskiego. Szantażował Olbrachta, stwierdzając, że sławny zakon przy Świętej Rzeszy i Nacji Niemieckiej ma pozostawać, a Olbracht zagroził mu wojną, ubezpieczywszy się przymierzem z Węgrami i Francją. Te plany rozwiązania konfliktu z zakonem przerwała śmierć króla. W każdym razie przeprowadził w kurii rzymskiej uznanie Prus za integralną część korony polskiej. Iluzoryczne natomiast były projekty przesiedlenia krzyżaków na Podole lub do Mołdawii, przedstawione królowi przez Łukasza Wacelrodę. Wobec Litwy postępował podobnie jak jego dziad Jagiełło, przyjmując tytuł najwyższego jej księcia. Uważał się więc za zwierzchnika Aleksandra, kontrolując, ale też i uzgadniając z nim politykę zagraniczną. Był realistą i w ówczesnej sytuacji międzynarodowej wzywał Aleksandra do utrzymania pokoju z Moskwą. Starał się, by w przyszłości dylemat trapiący państwo polskie i litewskie, Unia czy dziedziczność, był rozwiązany przez ograniczenie elekcji do przesławnego domu Jagiellońskiego. Ostateczne rozwiązanie tej sprawy było jednak nieco odmienne. W 1499 roku uzgodnili panowie polscy i litewscy, że w razie śmierci króla polskiego, bez wiedzy i rady panów i szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, do elekcji nowego króla nie przystąpimy, lecz z nimi pospołu, jeśli wezwani w należytym czasie przybyć zechcą, króla pana wybierzemy. W praktyce jednak realizowano zasadę elekcji w obrębie potomków Jagiellonów i to nawet, gdy dynastia jagiellońska wygasła po mieczu. Stosunki z Turcją i Tatarami nie układały się już tak pomyślnie. Na początku panowania wprawdzie zawarł Olbracht korzystny rozejm z Turkami, ci zaś zobowiązali się do powstrzymywania Tatarów. Jednak i klęska zadana wojskom polsko-litewskim przez Tatarów pod Wiśniowcem 1494 i dwa niszczące najazdy tatarskie z przełomu wieków uniemożliwiły przy niechęci szlachty aktywność Olbrachta na odcinku polityki tureckiej. Do organizowanej przeto przez papieża Aleksandra VI w jubileuszowym roku 1500 nieudanej zresztą krucjaty nie przystąpił. Cień jednak największy na politykę zewnętrzną Olbrachta rzuca wyprawa mołdawska roku 1497. Wszak zacząć się już miała pod złymi auspicjami. Utopił się koń królewski w niewielkim potoku. Grom pod namioty zabił jednego szlachcica i koni dwanaście. Pewien szlachcic, któremu się głowa skaziła, wołał jawnie, iż naszy na złe idą. Odradzano królowitę wyprawę, m.in. duchowieństwo, także porywczy monarcha, złajawszy srogo jednego z biskupów, kazał mu iść precz, mówiąc, że księdzu mszej nie wojny patrzeć przystoi. Zapewne celem tego wysiłku zbrojnego było opanowanie wybrzeży czarnomorskich, szczególnie zajętych przez Turków ważnych portów Kilii i Białogrodu. Nie jest to jednak wcale pewne. Współcześni uważali nawet, że atak na Turcję jest pozorem, że chodziło o opanowanie Mołdawii, by osadzić tu królewicza Zygmunta. Zużyto niemało papieru i atramentu, wspierając się za wzięcie o to, czy winnym dwulicowej polityki był król, który miał dążyć do destytucji hospodara mołdawskiego Stefana Wielkiego, czy to właśnie Stefana, który nie dotrzymał rozejmu z Polakami, należy obciążyć zdradą. Fryderyk Papé i Olgierd Górka, dwaj badacze tego fragmentu dziejów olbrachtowych, dochodzili do wniosków całkowicie rozbieżnych. I obecna nasza wiedza nie ma w tym względzie jednoznacznego i precyzyjnego stanowiska. W każdym razie ta wyprawa nierządna i niesławna, która wiele smutku i żałości z połu wszystkim w Polsce przyniosła, nie była to krwawa, jak oceniali to jeszcze do niedawna historycy. Klęskę w lasach bukowińskich w wąwozie pod Koźmianem, gdzie wołosz drzewa spuszczała na rycerstwo polskie, wykorzystywano do propagandy antykulewskiej w następnych pokoleniach, pokazując, jak to już rzekomo Olbracht podjudzany przez Kalimacha, notabene promotora wyprawy, dążył do wygubienia szlachty. Wykorzystywano też wyprawę 1497 roku do wystąpień przeciw cudzoziemcom. Niby pod adresem Olbrachta i Kalimacha, ale w rzeczywistości ku pamięci sobie współczesnych pisał Bielski, że upadek przychodzi takim, którzy cudzoziemcom więcej wierzą i na nie przekładają sprawy wszelkie. Niepowodzenia mołdawskie były zaś w rzeczywistości kolejną kompromitacją pospolitego ruszenia. Król, przyjechawszy do Krakowa z Wołoch, po owej porażce sromotnej, jakoby co dobrego sprawił, kolacje, biesiady, tańce, strojąc, był wesół. Powiadają, iż raz w nocy tylko samotrzeć po mieście ceklował, a gdy się pijany na pijaniców natrafił, powadził się z nimi, tamże go raniono, z której rany długo chorował, prawie go był Bóg, tym szwankiem sromotnym skarał, gdy godności urzędu swojego zobaczył. Są to wiadomości późniejsze o lat około 20 od wydarzeń, które opisują, przekazane tu w formie jeszcze późniejszej Maciej Strykowski. Znajdują jednak potwierdzenie we współczesnych źródłach. I nawet obrońca Olbrachta pisał Wszystkie ideały, w których się wychował i urósł, rozwiały się w niwecz. Nastąpiło wtedy psychologiczne i moralne załamanie. Czy to załamanie było wynikiem ciężkich doświadczeń i rozgoryczenia wyniesionego z wyprawy mołdawskiej, Swoistą reakcją nie najsilniejszego przecież charakteru, czy także powodowała je choroba datująca się co najmniej od schyłku lata 1497 roku. Czy był to morbus gallicus, który niewiasta jedna z odpustu rzymskiego do Krakowa za upominek przyniosła, która niemoc w Polsce jako osobliwa plaga boża zawsze teczeństwem ludzi swawolnych prędko się rozniosła, zwłaszcza u tych, którzy radzi wino mocne, Takież inne trunki piją, a niewiast przyglądają. Nie obwiniajmy i nie osądzajmy tu króla, ani go nie usprawiedliwiajmy, tym bardziej, że przyczyna zgonu nie jest całkowicie pewna. Czas uciech i zabawy minął, król zaś powrócił do stanowczego sterowania nawą państwową. I choć złożony chorobą, rozwijał udane projekty. Wtedy też, gdy gotował się do rozwiązania zbrojnie konfliktu z zakonem krzyżackim, Zabrała go śmierć w Toruniu 17 czerwca 1501 roku. Żył, jak skrupulatnie obliczył Miechowita, lat 41, miesięcy 5, dni 20. Panował lat 8, 8 miesięcy i 24 dni. Potomka nie zostawił, choć na cielesną miłość był poniekąd natarczywszy. Znamy nawet imię pewnej jego kochanki, niejakiej wąsówny mieszczanki krakowskiej. A wszdy jednak tym umarł, choć swatano go i z jedną z Habsburżanek, potem z Germaine de Foix, kuzynką królowej francuskiej Anny. Był wysokiego wzrostu oczu piwnych, na twarzy z pewnym wyrzutem i wysiękiem. Tęgi, kościsty i silny, około piersi, rąk i nóg gęstszym, na głowie rzadkim włosem okryty. W ruchach szybki, często u boku, z mieczykiem przypasanym występował, namiętnością i chucią jako człowiek wojskowy folgował. Pisano też jeszcze w XVI wieku, amplikując i rozwijając charakterystyki kronikarzy czasów Olbrachta, Miechowity i Wapowskiego, że był czujny, śmiały i opatrzny w sprawach prędki, doskonałego rozumu, do dowcipu wielkiego w naukach, a osobliwie w historiach kochał się, krasomówca wielki w łacińskim i niemieckim języku, szczodrobliwością przeciwko ludziom rycerskim i wielkością umysłu wielu innych celował. Ale obok tego wyidealizowanego portretu znajdują się i u współczesnych mu opisów wysoce nieprzyjazne oceny, jak ta, że mieszkańcom królestwa był w najwyższym stopniu nienawistny. U współczesnych historyków doczekał się natomiast ocen zasadniczo odmiennych. Obok bezwzględnych sądów Jakuba Caro czy Olgierda Górki poprzez bardziej umiarkowaną Oskara Haleckiego do życzliwych Fryderyka Papego i z lekka już idealizujących Ludwika Kolankowskiego i Józefa Garbacika, którzy dopatrywali się w Olbrachcie władcy humanistycznego starającego się realizować renesansową teorię władzy. Nagrobek Olbrachta, wystawiony mu przez matkę w katedrze krakowskiej, Składa się z gotyckiej jeszcze płyty i architektonicznej kamiennej oprawy uważanej za pierwsze dzieło renesansu w Polsce. Może, z pewnym uproszczeniem, ten dwoisty stylistycznie monument sepulklarny odbija skomplikowaną osobowość króla. Juliusz Bardach, Aleksander w roku 1492, kiedy po śmierci Kazimierza Jagielończyka w Polsce powołano na tron Jana Olbrachta, w Wielkim Księstwie Litewskim objął władzę jego młodszy, urodzony w 1461 roku, brat Aleksander. Biograf Aleksandra, Fryderyk Pape tak przedstawia w oparciu o Macieja Zmiechowa, swego bohatera. Przewyższał rodzeństwo swoje pod względem tęgości fizycznej, ale ustępował mu w zdolnościach umysłowych. Wyrastał na krępego młodzieńca, kościstego i muskularnego Jednak brakowało mu szczególnie tak cenionego wówczas daru wymowy I to nie tylko w publicznych przemówieniach, ale i potocznych Jednakże miał zawsze szacunek dla ludzi wiedzy I miał wiele cennych przymiotów jagiellońskich Na stolec wielkoksiążęcy przeznaczył go ojciec już w 1484 roku Kiedy rozpoczęto rozmowy w sprawie małżeństwa przyszłego hospodara z córką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego i wywodzącej się z rodu cesarzy bizantyjskich Zofii paleolog Heleną. Na Litwę przybył Aleksander jesienią 1491 roku wraz z ojcem jako desygnowany przezeń następca i już pozostał w Wilnie. Objęcie rządów przez Aleksandra dokonało się za zgodą potężnego możnowładztwa litewskiego. Stąd jednym z pierwszych aktów nowego hospodara było wydanie przywilejów, którym potwierdzał dotychczasowe prawa i wolności panów, ale jednocześnie rozszerzał je, by, jak czytamy w akcie, przez nowe łaski, ustępstwa i wolności poddanych swoich pocieszyć. Odwoływał się w nim nieraz do tradycji swego wielkiego imiennika, Aleksandra Witolda, którego imię było symbolem niezależności i potęgi Wielkiego Księstwa. Odpowiadało to dążeniom litewskiego możnowładztwa, które pragnęło mieć monarchę na miejscu. Powstrzymało to Aleksandra nawet przed wyjazdem do Krakowa na pogrzeb ojca. Z chwilą jego powołania na stolec wielkoksiążęcy nastąpiło zerwanie unii personalnej z koroną, choć z Janem Olbrachtem łączyły go nadal braterskie stosunki umożliwiające utrzymanie przymierza między obu krajami. Suwerenność Wielkiego Księstwa podkreślał przepis przywileju z roku 1492 o samodzielnej dyplomacji Litwy w jej stosunkach z obcymi krajami. Największe wszakże znaczenie miało podkreślenie roli Rady Wielkoksiążęcej. W szczególności zastrzeżono, że uchwały Rady nie mogą być później zmieniane przez hospodara, Zobowiązywał się on również, że nie będzie gniewać się na panów, którzy na Radzie bronili odmiennego on stanowiska. Nie miał też odtąd nadawać wyższych urzędów bez wysłuchania opinii Rady. Spotężniała zarządów zarządów Kazimierza Jagiellończyka oligarchia magnacka na Litwie, umocniała swoją pozycję, ograniczając już prawnie władzę hospodara. Najważniejszą sprawą, jaka stała przed wielkim księciem, było ułożenie stosunku z Moskwą która w drugim roku panowania Aleksandra zdobyła wiaźmę Toczyły się też walki na pograniczu, gdzie podlegli dotąd Litwie miejscowi kniaziowie przechodzili do służby moskiewskiej. Na Litwie nie było ochoty do wojny. Hospodar i panowie Rada zdawali sobie sprawę, że więcej nie będą mogli rozszerzać swoich dziedzin, dlatego też byli za rozwiązaniem pokojowym. Układ zawarty w 1494 roku oparto na zasadzie uznania status quo jakie powstało w wyniku działań wojennych. Iwan III wcielał do swego państwa wiaźmę i część grodów nad oką. Jednocześnie obie strony zobowiązywały się nie przyjmować w poddaństwo książąt służebnych z ich dziedzinami, co miało przede wszystkim znaczenie dla Litwy, chroniąc jej stan posiadania na granicy wschodniej. Po zawarciu pokoju doszło wreszcie do skutku małżeństwa Aleksandra z dziewiętnastoletnią już Heleną, Księżniczka była piękna i, jak zanotował kronikarz, posłowie litewscy lubowali się jej krasą. Osiągnięte już porozumienie w sprawie małżeństwa, które miało utrwalić pokój zabezpieczający Litwę od wschodu, omal się jednak nie rozbiło o kwestię wiary. Iwan III zażądał od przyszłego zięcia zaręczenia, że nie będzie zmuszał żony do zmiany wyznania i że zachowa ona swój grecki zakon. Co więcej, że w żadnym wypadku wyznania swego nie porzuci. Biskupi katoliccy próbowali oponować przeciw temu, co dodatkowo przeciągnęło rokowania o blisko rok. Wreszcie musieli ustąpić przed oczywistą racją stanu. Małżeństwo Aleksandra ułożyło się szczęśliwie, o czym pisała Helena w listach do rodziców. Okazała się ona nie tylko kochającą żoną, ale i lojalną współpracownicą polityczną męża, starając się o pokojowe ułożenie stosunków między Litwą a Moskwą. Aleksander umiał skupiać wokół siebie doradców i współpracowników najwyższej klasy, co stanowi zaletę cenną, a urządzących nieczęstą. Mógł on liczyć na lojalność swoich współpracowników, a ich osiągnięcia wzmacniały pozycję monarchy, jak też służyły dobru publicznemu. Do najwybitniejszych spośród nich należy zaliczyć Ciołka, mieszczanina z pochodzenia, którego Aleksander ściągnął na Litwę na stanowisko swego sekretarza. Zdolny i wytrawny dyplomata, wykonywał on z powodzeniem trudne i delikatne misje w Rzymie i na dworze cesarskim w Ratysbonie, zanim objął stanowisko biskupa Płockiego. Drugim czołowym współpracownikiem Aleksandra, już po elekcji na króla Polski, był antagonista ciołka, co nie jest też rzadkie, Jan Łaski, który rychło postąpił na stanowisko kanclerza, a potem prymasa i był najwybitniejszym mężem stanu wczesnego odrodzenia w Polsce. Jako gospodar Aleksander dbał o rozwój Wilna. Za jego to rządu zbudowano przepiękny kościół świętej Anny, o którym w 300 lat potem Napoleon miał mówić, że chętnie przeniósłby to cacko do Paryża. Podjął też budowę murów miejskich i innych budynków, m.in. klasztoru dominikańskiego i dworu gościnnego dla kupców moskiewskich. Polityka Aleksandra zmierzała do wzmocnienia mieszczaństwa najpierw na Litwie, a potem po elekcji na króla i w Polsce. Uchylił on między innymi, niestety na krótko przepis konstytucji koronnej z 1496 roku zakazujący mieszczanom posiadania dóbr ziemskich. Na Litwie takiego zakazu wówczas jeszcze nie było. Równocześnie z troską o rozwój rodzimego mieszczaństwa i ściąganiem mieszczan niemieckich wydał Aleksander w 1495 roku edykt o wygnaniu Żydów z Wielkiego Księstwa. Było to w trzy lata po wygnaniu Żydów z Hiszpanii. Przykład okazał się zaraźliwy. Uzasadniał to władca względami religijnymi, ale w istocie chodziło o sprawy zgoła doczesne. Po wojnie skarb świecił pustkami, a sam hospodar i panowie byli przeważnie zadłużeni u bogatych Żydów, wypożyczających pieniądze na procent. Wygnanie wierzycieli rozwiązywało radykalnie sprawę. Co więcej, majątki wygnańców przechodziły na rzecz monarchy, a to miało, jak spodziewał się, zasilić jego finanse. Ale majątki pożydowskie zostały rozdrapane przez możnych i dworzan, zaś zmniejszenie wpływów z podatków i ceł płaconych przez Żydów, Okazało się ciężkim ciosem dla skarbu Stąd od 1503 roku pozwolono Żydom wrócić na Litwę Edykt o wygnaniu nie rozciągał się na Żydów, którzy przyjęli chrzest Spośród nich rekrutował się bliski współpracownik Aleksandra Jan Abraham Ezofowicz Używał on równolegle obu imion chrześcijańskiego i żydowskiego Nobilitowany doszedł do wysokiej godności podskarbiego litewskiego Ciesząc się stałymi względami monarchy. Małżeństwo z piękną Heleną nie na zapewniło spokój z Moskwą. W roku 1500 wybuchła wojna. Jedna armia rosyjska zajęła za Dnieprze z miastami Brańskiem i Potywlem, druga pociągnęła na Smoleńsk, któremu na odsiecz pośpieszył Aleksander na czele głównych sił litewskich. Ich przedni hufiec pod wodzą księcia Konstantego Ostrockiego. Zaatakował nierozważnie przeważające siły rosyjskie nad rzeką Wiedroszą i poniósł całkowitą klęskę, a liczni dostojnicy litewscy z Ostrokskim znaleźli się w niewoli. W tej krytycznej sytuacji Aleksander, nie ryzykując walnej rozprawy orężnej w polu, umocnił Połock, Witebsk i Smoleńsk oraz zacieśnił skierowany przeciw Moskwie sojusz z mistrzem zakonu inflackiego. Równocześnie zawarł sojusz z hanem ordy nadwołżeńskiej szach Achmetem, gdy po stronie Moskwy występował jego przeciwnik Han Krymski Mengligirej. Po obu stronach posługiwano się nadal tatarskimi sprzymierzeńcami. Dnia 17 czerwca 1501 roku zmarł Jan Olbracht. Na wieść o tym Aleksander opuścił armię i podążył na Podlasie nad granicę lacką. Stąd Zmielnika kierował akcją mającą na celu uzyskanie korony polskiej. W Polsce w czasie bezkrólewia władzę przejęli brat królewski kardynał prymas Fryderyk wraz z kanclerzem Krzesławem Kurozwęckim i podskarbim Jakubem Szydłowieckim. Po uroczystym pogrzebie Jana Olbrachta na Wawelu zajęto się przygotowaniami do elekcji. Kandydatami do tronu poza Aleksandrem byli jego dwaj bracia Władysław Król Czech i Węgier oraz najmłodszy Zygmunt, książę Głogowski. Fryderyk Kurozwęcki i Szydłowiecki, mając za sobą większość panów Rady Koronnej, popierali kandydaturę Aleksandra, licząc na to, że ten zajęty sprawami litewskimi, a zwłaszcza wojną z Moskwą, przekaże całość władzy w koronie w ich ręce. Za odnowieniem Unii wypowiadali się tym razem również panowie litewscy. Trudności w wojnie z Moskwą, świeżo poniesiona klęska nad Wiedroszą, skłaniały ich do szukania oparcia w Polsce. Dlatego też poparli oni gorąco kandydaturę Aleksandra na tron krakowski. Na sejmie elekcyjnym w Piotkowie posłowie litewscy zwracając się do panów koronnych wyrażali nadzieję, że takiej żałości wielkiemu księciu nie zrobicie, aby innego pana wybrać. Można władcy polscy godząc się na Aleksandra uważali jednak, że należy wykorzystać sytuację, aby wzmocnić swoją pozycję polityczną, a także zacieśnić więź pomiędzy Królestwem a Wielkim Księstwem. W tym celu sporządzili dwa akty, od zaakceptowania których przez Aleksandra uzależnili objęcie przez niego tronu polskiego. Dopiero po wyrażeniu zgody na nie, Aleksander ze swoim pocztem przekroczył granicę Królestwa, udając się do Krakowa. Dnia 12 grudnia 1501 roku Został koronowany w katedrze wawelskiej przez swego brata, kardynała prymasa Fryderyka. Koronowano go samego, jako że biskupi, poparci przez Rzym, odmówili koronacji prawosławnej Heleny. Pisała się odtąd ona jako żona króla Aleksandra, wielka księżna litewska, choć potocznie tytułowano ją królową, a i sama tak siebie nazywała. Odmowę koronacji żony Aleksander odczuł jako jeszcze jeden despekt – z punktu widzenia ustrojowego ważniejsze były ograniczenia, do których zobowiązał się wcześniej w Mielniku. Spośród zaaprobowanych i podpisanych tam przez elekta aktów, jeden dotyczył zacieśnienia Unii, drugi stanowił przywilej zmierzający do skupienia całości władzy w rękach możnowładczej elity. Czytając go, pisał Michał Bobrzyński, odnosimy wrażdokratyczno i to w najskrajniejszym tego słowa znaczeniu. Wstęp przywileju, przeciwstawiając osobiste rządy monarchy rządom arystokracji, stanowił teoretyczne uzasadnienie drastycznego ograniczenia władzy królewskiej. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 16, koniec drugiej ścieżki.